Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś -Cieśniński. Witam Was serdecznie i dziś opowiem Wam o filmie, który był produkowany z myślą o dystrybucji VOD, ale ostatecznie trafił do kin w styczniu 2024 roku, a aktualnie można go obejrzeć na Kanal Plus, w Playerze, w Cinemanie, na Rakutenie i jeszcze w kilku innych serwisach streamingowych, a mowa o pszczelarzu, o filmie The Beekeeper. Za serii odpowiada David Ayer, tak? a jak David Ayer słyszycie to nazwisko, to myślicie sobie Bogowie ulicy, Sabotaż, Furie, ale i Legion Samobójców, nie ten nowy, a ten z 2016 roku. No ale też przychodzi wam do głowy Bright dla Netflixa z 2017 w 2020 nakręcił jeszcze autorskiego, to znaczy w oparciu o własny scenariusz Windykatora, którego nie widziałem i teraz powraca z Pszczelarzem. Ale tym razem nie na podstawie autorskiego scenariusza, bo scenariusz napisał Kurt Wimmer, scenarzysta Dzieci Kukurydzy z 2020 roku, który to film Mando omawiał w swoim podcaście Radio Stephen King i scenarzysta Niezniszczalnych Cztery Nieszczęsnych, ale żeby nie było, że hejce, to także ekwilibrium, pamięci absolutnej, prawa zemsty czy salt. I ten nasz duet, tak Kurt Wimmer i David Ayer dają nam pszczelarza, ale to nie oni przyciągnęli mnie przed ekran. To nie oni, a Jason Statham. Dlaczego? No bo mam do niego sentyment. Mój tata przez całe dorosłe życie był fanem akcji, szczególnie kina kopanego, dlatego i ja wielokrotnie oglądałem z nim tego typu filmy w ramach rodzinnych seansów. Umówmy się też, kino kopane, kino sensacyjne, kino akcji często było opuszczane wieczorami w telewizji. I dlatego z tatą właśnie wielokrotnie te filmy oglądałem. I tak też polubiłem m.in. Jasona State Hama, ale polubiłem go za filmy sprzed grubo ponad dekady. Bo umówmy się, mi chodzi bardziej o czasy adrenaliny czy transportera, a więc lata 2002-2009, to już w sumie 15 lat co najmniej minęło. Od tego okresu to był State Ham, którego ja uwielbiałem, nie? którego oglądałem w telewizji z przyjemnością. Zaś ostatnio Stateham wkurzył mnie, słabym występem w Niezniszczalnych 4, bo ten film był po prostu fatalny pod każdym względem, no to była tragedia, on brzydko wyglądał, był głupi, miał kiepskie choreografie, okropne CGI, 1 na 10 po prostu po się mu dałem, dla mnie nie posiada on żadnych plusów. Jeszcze, nie dość, że jest głupi, to pogrywa sobie bardzo niefajnie z widzami i no scenariuszowo, właśnie tam Wimer też mi podpadł, film fatalny, a Jason grał tam pierwsze skrzypce i również wypadł blado, a że w minionej dekadzie on grał poza niezniszczalnymi głównie w szybkich i wściekłych oraz w filmach o wielkich rekinach, no to tak wam powiem, że nie spodziewałem się wiele po pszczelarzu. Tak? Trochę się bałem, że ten stary State Ham się skończył i tyle. I to był błąd, bo okazuje się, że David Ayer dał nam przyzwoity film akcji w dodatku z ratingiem R i wiem, że to nie jest najważniejsze, ale miło zobaczyć kino akcji dla dorosłych, które się bawi tym, że jest dla dorosłych, które może sobie pozwolić na więcej, bo tutaj Ayer... Wimmer i Stateham z tego korzystają, no i Stateham też powrócił w stylu swoich tych najlepszych ról z kina akcji, więc byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Rozbiegówka tutaj jest dosyć długa, jak na tego typu kino, ale już pierwsza akcja Statehama jako pszczelarza tytułowego jest naprawdę intensywna, ale może po kolei, właśnie jak się zaczyna ten film. Otóż starsza pani pada ofiarą skamo. Wyświetla jej się na komputerze dziwny komunikat z numerem telefonu, więc pani dzwoni pod ten numer i dozwania się do skamerskiego call center, które widzimy od środka. Ono składa się z dwóch rzędów biurek z komputerami i czegoś w rodzaju takiego wybiegu po środku, wybiegu jak z pokazu mody między nimi i po tym wybiegu przechadza się mistrz ceremonii, wodzirej, taki może nie właściciel, ale jakiś kierownik tego call center, który na zmianę mówi do telefonu i przez mikrofon do zgromadzonych na sali, tak, komentując ironicznie te kolejne kroki skamu. Czyli tam mówi pani proszę tutaj kliknąć w tego linka, zalogować się, podać dane tam do konta bankowego czy coś i jednocześnie tłumaczy w taki wredny sposób tym swoim współpracownikom, że właśnie bum, kolejny krok, nie, dochodzimy do konta. Bum i mamy te pieniądze, ja, yeah, tak, udało się. No i pani traci rzeczywiście oszczędności życia oraz, co istotne, oszczędności fundacji, którą współprowadziła, i to już jest dla niej za wiele, tak? własne pieniądze to jedno, ale to, że przez błąd, przez to, że dała się oszukać, straciła oszczędności fundacji, no to kobieta odbiera sobie życie. I pech chciał, pechy dlatego z skamerskiego call center, że pani była landlordem Jasona Statehama, pszczelarza. A Jason Stateham jest dosłownie pszczelarzem, bo ma swoją pasiekę obok domu smagłej pani i opiekuje się pszczołami, wybiera miodek i tak dalej. Ale jest też specjalnym pszczelarzem, bo jego prawdziwym ulem są Stany Zjednoczone. A gdy w ulu źle się dzieje, to pszczelarz musi reagować. Dlatego Stateham reaguje i zaczyna się. W tym momencie po tej rozbiegówce celebracja kina akcji z lat dla mnie dziewięćdziesiątych powiedzmy. Łamanie kości, strzelanie, wybuchy, pościgi i jeszcze inne bardziej odjechane akcje. Już na samym początku filmu Stateham przyjeżdża do tego call center, wysiada swój gonetki i wyciąga dwa kanistry z paliwem. To jest sam początek, to jest jego pierwsza akcja, jeszcze w sumie nic nie zrobił do tego momentu. I my nie wiemy, co on planuje, ale gdy wyciąga te kanistry i podchodzi do ochrony i zaczyna z nimi dialog, no to my od razu rozumiemy, że obejdzie się bez gry wstępnej. tak tutaj nie będzie patyczkowania się, nie będziemy przez dwie trzecie filmu poznawać motywacji z Woli, -E, przebijać się przez słabych wrogów, by w końcu złapać za jaja pana, który oszukał starszą panią, pana, który był na słuchawce wtedy. Nie, Stateham jest tutaj jak Denzel Washington, w trzecim equalizerze jest akcja, jest reakcja, czyli znowu akcja i tak to się kręci. Więc film bardzo szybko pokazuje nam, że to będzie eskalować i rzeczywiście eskaluje. Mamy pierwszą cudowną sekwencję akcji i wjeżdża nam nagle scenariusz ala John Wick, mocno inspirowany Johnem Wickiem. Po pierwsze w świecie przedstawionym istnieje dziwne, tajne call center, jakieś wiecie, stowarzyszenie, organizacja, coś tam, jak w Johnnie wiku Po drugie, okazuje się, że State Hamowi znalazł za skórę młody i niezbyt sympatyczny bogacz. Skąd my to znamy? Ustawiony chłopak oczywiście nie rozumie skali problemów, w jakim się znalazł, ale zna kogoś, kto rozumie wszystko i ten ktoś wyjaśnia młodemu, że boogie man, że baba jaga nadchodzi. I tutaj oczywiście nie pada baba jaga, bo zamiast baby jagi mamy pszczelarza, ale dosłownie padają słowa jeśli pszczelarz mówi, że umrzesz, to umrzesz. I ani ja, ani nikt inny nie może w tej sprawie nic zrobić. czy tam nie ma śmiechu, nie w filmie mnie po prostu bawi. No to ogrywanie właśnie, parafrazowanie Johna Wicka. Można powiedzieć, że to jest tanie, nie? No ale John Wick jest super, więc naśladowanie czegoś, co trochę zrewolucjonizowało kino akcji w ostatnim czasie, myślę, że jest w porządku. Eee, zwłaszcza, że to jest tak kapka z przemrożeniem oka robione. Dla mnie to jest w porządku. tak Nie traktuję tego jako wadę, czy zżynkę, czy coś takiego. No i sam fakt, że Jason Statham jest pszczelarzem, to też nie jest wybór taki przypadkowy. To jest osadzone w lory tego świata przedstawionego. Metafora opieki nad pasieką jest wielokrotnie wykorzystywana w dialogach i w samej fabule. I to w taki sposób, że no, nie wyobrażacie sobie, do czego ten film prowadzi. Film jest pełen one-linerów nawiązujących do życia pszczół, pracy pszczelarza. Dostajemy po prostu wszystko od telefonu Bernera, ukrytego w ulu, e, przez zabijanie słoikiem z miodem, pszczoły wyszyte na mundurach, symbolikę królowej matki, aż po, a jakże, cytat, to be or not to be. E, ja się teraz śmieję, tak, ale to było głupie w filmie. I humor, on bywa trafiony, bywa też tandetny, ale my nie dla żartów oglądamy pszczelarza, a dla akcji. A akcji jest sporo. W dodatku Stateham rozprawia się z przeciwnikami czasem w dość dziwaczny sposób, dziwaczny, czyli zaskakujący. Taki, że wywołuje trochę efekt wow albo what the fuck, no ale nadal gdzieś tam jest to przeżycie, nie? Jest to jakiś tam rollercoaster, a nie po prostu nudna nawalanka i cała intryga, tak jak już powiedziałem, ona eskaluje w bardzo dziwnym kierunku. Początkowo to jest prosta historia o zemście, nie? I my to kupujemy, było takich filmów wiele. W kinie akcji to jest całkowicie wystarczający wątek, tak, żeby nakręcić półtorej godziny walki ze złolami. tak? Jednak tutaj Skala konfliktu w którymś momencie naprawdę osiąga wymiary absurdu, a finał to jest ostateczny cel pszczelarza. To, kogo on chce załatwić, tak? w jaki sposób chce naprawić ul i jeszcze towarzysząca temu konfrontację, to już jest coś, czego nie da się przewidzieć. Mamy foreshadowing tego wszystkiego, ale on jest tak absurdalny. Ten pomysł jest tak od czapy, że można się z niego co najwyżej ponabijać. Nie? Gdy on się po raz pierwszy pojawia jako właśnie jakaś tam zajawka, powiedzmy, strzelba czachowa czy coś, no to my z ekipą bardziej się z tego nabijaliśmy, nikt tego nie brał na poważnie, nie? Było takie właśnie lol, nie? Czyli co teraz stoi to? No niemożliwe. No a potem się okazuje, że twórcy filmu jednak to zrobili, tak? Poszli za ciosem i doceniam to, tak? Bo trzeba mieć jaja, żeby taki pomysł do końca zrealizować, więc to jest zaleta. Eskalacja jest absurdalna, ale pasuje mi do filmu, który jest próbą wskrzeszenia tego kina akcji sprzed, nie wiem, 20, 15, 30 lat. Kino akcji ma być widowiskowe, ma dawać widzowi satysfakcję w tym momencie, gdy dobry pan spuszcza manto lanie z wallą. I to się tutaj dzieje, tak? I ja tę satysfakcję miałem. Przy czym Pszczelarz to nie jest absolutnie film idealny, no bo tak się zachwycam, nie śmieję się. Nawet jak mówię, że coś nie było zbyt mądre, no to gdzieś tam doceniam to. Ale on też ma wady, ten film, albo takie rzeczy, które trochę mogą wytrącać, niekoniecznie obiektywnie złe, ale właśnie trochę za bardzo dziwne. Wątek bogaczy, no eskalacja jest absurdalna, ale sam wątek bogaczy jest prowadzony konsekwentnie od początku do końca, zlepiono go miotkiem, jakoś tam się trzyma. Mamy jednak też kilka nie do końca potrzebnych albo niewykorzystanych, nieszczególnie też udanych wątków pobocznych. Na przykład okazuje się, że córka zmarłej na początku starszej pani jest agentką FBI. I my to wiemy od samego początku. tak? To jest też w tych pierwszych, nie wiem, 15 minutach. I pani z FBI prowadzi sprawę śmierci własnej matki i też śledztwo w sprawie call center. Nieco za przypadek. No i zresztą to, że nie została odsunięta od tego, no to też... Okej, okay, to nie jest najważniejsze, ale troszkę się gryzie. No i córeczka wyjątkowo wolno łączy fakty i też nie wygląda na szczególnie przejętą całą sprawą. Szybko zapomina o tej śmierci matki praktycznie i z jakiegoś powodu nie kibicuje pszczelarzowi, gdy już łączy puzzle, co trochę mi się gryzło. Jeszcze gdyby tutaj był jakiś wątek, wiecie, że no, obiektywnie... Jest jakaś sprawiedliwość, niej mamy subiektywne pobudki, no i kobieta staje po stronie tej takiej sprawiedliwości, prawa, etc. Gdyby to było, gdyby ona miała jakiś charakter, jakąś podbudowę, jakiś background, gdyby to było istotne dla filmu, spoko kupiłbym. To tutaj to jest tak trochę, bo jest, jakby ktoś stwierdził, może to dodamy, a potem zapomniał, że zaczął to pisać i, i zostało w filmie tak fragmentarycznie. Również jej partner, który odgrywa tutaj jakąś rolę, jest tak średnio napisana, dostaje trochę czasu antenowego. No ale dobra, no może, może to też był sposób, żeby po prostu jakoś zapełnić te luki między poszczególnymi konfrontacjami, walkami, pościgami i tak dalej. Mamy też jedną totalnie komiksową bohaterkę, jakby wyciętą z jakiegoś anime w ogóle, bo Pojawia się w lateksowej, różowej kurtce i dokonuje absurdalnej rozwałki. I ona była całkowicie, ta scena pokazana w zwiastunie, więc tutaj tylko zajawię jej fragment, tak wybaczcie drobny spoiler, babka przyjeżdża z miniganem na stację benzynową. Nie? I jeszcze wygląda właśnie jak wyrwana z jakiegoś animca. Więc jest to postać tak pojechana, że aż nie pasuje do końca do reszty filmu. Jasne, to call center też jest trochę przegięte, nie? Z tym wodzikajem po środku i tak dalej. Ale to już jest tak totalnie z innej bajki. I tak jak wspomniałem, trailer streszcza całkowicie tę sekwencję, pokazuje jej finał i jeszcze pokazuje zabawny one-liner rzucony, gdy na miejsce zdarzenia przybywają inne postacie już potem. Więc nie oglądajcie zwiastunu przed seansem, bo on też pokazuje finał kilku innych konfrontacji, o naprawdę wiele pokazuje, byłem w szoku, gdy go teraz obejrzałem robiąc sobie notatki ja wiem, że to jest kino akcji, więc spoilery, to nie jest najgorsza rzecz, która może się tutaj wydarzyć, ale nie warto tak nie, lepiej obejrzyjcie sam film, a nie zwiastun. Mamy też bohatera o przegięty takim fatalnym afrykańskim akcencie mamy błąd w spójności świata bo to wspomniane tajne call center jest wyposażone w stary sprzęt komputerowy i według IMDb pierwotnie akcja filmu miała się rozgrywać w 2003 roku, a potem czas akcji zmieniono na czasy współczesne, ale to biuro już mieli stworzone tak? i zostawiono wyposażenie tajnej organizacji z przełomu tysiącleci. No okej, okay, no pierdoła, ale dziwnie to wygląda. A czy to jest klimatyczne? Ale też znowu, tak jak z innej bajki, totalnie wyrwane. I mamy jeszcze to, co mi zapadło w pamięć, taki absurdalnie szeroki kadr w biurze FBI, gdzie dwóch gości naprawia przeciekający sufit. Jeden ma głowę w fałszywym suficie, a drugi trzyma jakiś pojemnik i zbiera wodę, która przecieka z tego sufitu, kapie tam, tak? I istotą tej sceny nie jest to. Istotą sceny jest rozmowa dwóch agentów FBI na temat prowadzonego śledztwa, czyli na temat właśnie pszczelarza, tego call center i tak dalej, ale w centrum kadru między rozmówcami widzimy tę dwójkę, i przeciekający sufit. I oni nie odgrywają żadnej roli. I to też nie jest jakiś symbol, nie wiem, kryzysów FBI, tego, że tam się źle dzieje, że im się właśnie wszystko wali na głowę, że nie ma budżetu czy coś takiego. Nie, po prostu jakby David Ayer i Wymer sobie robili jaja. tak Mogą wstawić postać z anime, to wstawiają. Mogą e, wsadzić dwóch gości, którzy dłubią w suficie w środku kadru, to wstawiają, bo tak, bo mają wolność twórczą. To trochę wybija, ale no, na swój sposób też szanuje. Tak? Przynajmniej są konsekwentni, i robią swoje kino tak, jak chcą. Okay. Jak możecie się domyślać, dialogi bywają tandetne, ale na ogół są wtedy zabawne. Czasem śmiejemy się razem z filmem, czasem śmiejemy się z filmu, ale ważne, że się śmiejemy ostatecznie, bo gdy coś wypada źle, to na ogół jest właśnie tak złe, tak pojechane, tak dziwne, że aż dobre. I mamy też trochę takiego boomerskiego humoru. No umówmy się, David Ayer ma już 56 lat bodajże, wymer 60, więc pojawiają się na przykład żarciki z planów emerytalnych dla 28-latka i to jest suche, i to jest straszne, ale znowu to jest tak złe, że aż dobre, nie? że nie śmiejemy się dlatego, że żart jest dobry, tylko dlatego, że właśnie pojawił się suchar i Sięgamy po kolejny łyk soku, wody, piwa, czy co tam mamy pod ręką. No i wracając do meritum jest Jason Statham, który opowiada nam właśnie w ramach tych dialogów o tym, że musi chronić ul i rzuca takie teksty jak na przykład opowieść o tym, że skrzywdzone dzieci mogą poprosić o pomoc rodziców, którzy wstawią się za nimi, a starsze osoby nie mają nikogo. Więc wtedy wkracza pszczelarz. Stateham, który nie lubi gry wstępnej, gdy pewien budynek ma tutaj obstawione wszystkie wejścia. No i my jako widzowie zastanawiamy się, hmm, którędy State hum wejdzie do środka, nie? Jak pszczelarz dostanie się do środka, by zrealizować swoją aktualną misję? No to State hum wchodzi wówczas głównym wejściem, tym najbardziej obstawionym, więc on tutaj, wiecie, niczego się nie lęka, niczego się nie boi, zawsze sobie jakoś tam poradzi. I Stateham, ma mało dialogów w sumie tak naprawdę. On jest trochę tutaj milczkiem, poza tymi kilkoma suchymi tekstami o Ulu, ochronie starszych i tak dalej. Ale to gra, tak, jest tym ułożonym facetem z kompetencjami, który zrobi kuku złym panom. To gra. Bardzo dobrze wypadają też postacie grane przez Josha Hutchersona oraz Jeremy'ego Ironsa, bo o tym nie mówiłem, ale Jeremy Irons tutaj się pojawia. Hatcherson jest niesamowicie irytujący, ale ma taki być. My go mamy troszkę z nie lubić, mamy się na niego wkurzać, a Jeremy Irons początkowo jakby nie pasował do tego filmu i grał dwie różne role jednocześnie, ale jednak ostatecznie fajnie wpisuje się w tę absurdalną historię i po ja doceniam jego występ. Znowu tutaj Ayer i Wymer trochę się bawią tą jego postacią, ale gdzieś tam ma to sens, tak? Rozumiem wizję artystyczną, powiedzmy, jeśli można tak powiedzieć. Podsumowując, pszczelarz działa jak te lepsze przykłady kina kopano strzelanego sprzed 20-30 lat, nie najlepsze. Tak To nie jest żadna rewolucja, rewelacja, i tak dalej, ale jeżeli wychowaliście się na takim kinie i tęsknicie za nim, to na pewno będziecie dobrze się bawić. Jeżeli zaś wzgadzaliście takim kinem przez dotychczasowe życie, no to pszczelarz was do siebie nie przekona. Bo tak mówię, on nie robi niczego w jakiś genialny sposób, on bardziej czerpie z tego, co znamy i odtwarza to. Czasem jadąc po bandzie dość świadomie i dając nam tak pulpowy, dobry efekt. Ja jestem zadowolony. Daję 6 na 10. Śmieję się, bo pewnie spodziewaliście się właśnie 8 na 10, 9 na 10 czy coś. Ja myślę, że 6 jednak będzie sprawiedliwa, ale mimo iż to nie jest wysoko ocena. Powtórzę, jestem zadowolony i czekam na kolejne przygody State Hama w roli jednoosobowej armii mszczącej się za krzywdy słabszych. Niekoniecznie w roli pszczelarza. Myślę, że ten film raczej nie nadaje się za bardzo, żeby stać się serią, żeby mieć sequele i tak dalej, bo cała ta, chociażby właśnie, intryga to lore związane z samym istnieniem pszczelarzy, kreścia cudzysłów, na świecie czy w Stanach Zjednoczonych, to, to już zostało jakby wyczerpane i nie chcę, żeby to rozbudowywali. Ale mam już na oku, już się śmieję, bo nie mogę po prostu na samą myśl wytrzymać, inny ciekawy seans. Być może za jakiś czas nadrobię film z Aronem Eckhartem, bo nie wiem, czy wiecie, ale na VOD Wylądował niedawno Murasz. <głos> ja nie żartuję. Murasz na granicy spisku, czyli w oryginale The Bricklayer. Eckhart gra tam ex-agenta CIA. Film ma ponad 5 na 10 na IMDb, więc chyba jest w porządku. W zwiastunie Eckhart y, używa kielni. <głos> Boże. Eckhart wygrał żeton na kielnie i beton. Teraz jest murażem z CIA. Jeżeli sprawdzę ten film, to na pewno coś o nim nagram, ale to w przyszłości, jeżeli Stateham nakręci jakieś jeszcze, na znaczy jeżeli wystąpi w, jakich, w jakichś filmach, akcji, to też je pewnie nadrobię Ale to w przyszłości. Teraz nie będę przedłużał. Dzięki za uwagę, pszczółki wy moje. Przesyłam pozdrowienia, słodki jak miodek. I do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.